Na nie bądźcie wymiar, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złem nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze za wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi nie mścicie się sami, ale pozostawcie to dniewowi Bożemu bowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mój Pan. Jeśli tedy łak nie przyjaży, twój nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobre zwycięża. <tryk> Pierwszy werset z 12 rozdziału jest bardzo mocno powiązany z tym, co widzieliśmy w końcówce 11 rozdziału, 36, 35, 34 werset. 36 przypomnę, albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko, jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. I w związku z tym, bo to znaczy słowo tedy, wzywam Was tedy. I w związku z tym, że z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko, i Jemu niech będzie chwała na wieki, w związku z tym wzywam was przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Skoro od Niego, od Boga wszystko mamy, to naturalne jest, że od Niego i do Niego ma to wszystko iść. Od Niego mamy ciała, I dlatego naturalne jest, że do niego, dla niego ta ofiara żywa, yy, pod, zwróćmy uwagę, to ma być ofiara żywa. Ofiary starotestamentowe kończyły yy, śmiercią, to znaczy były zabijane te yy, zwierzęta przeznaczone na ofiarę. Natomiast my mamy składać ofiarę żywą. brat, który jak rozważanie przybiera, zbyt teoretyczny bieg, to potem lubi często powiedzieć w przerwie bracie, trochę praktyki. Tak myślę, że właśnie teraz dochodzimy do tego momentu, że y, mamy trochę praktyki. Y, ale myślę, że te 11 rozdziałów, które y, y, które żeśmy prześledzili, czytali, rozważali, Były warte tego i nasze zrozumienie czy zgłębienie Ewangelii ma znaczenie. I jeśli ten, teraz ten praktyczny fragment jest tak porównywanie o połowę krótszy, niż ten, który żeśmy do tej pory rozważyli, to też ma znaczenie. To znaczy, że ta, to podłoże, to wyjaśnienie ta, ten, ta E, można powiedzieć, ta duchowa podstawa tego jest tak bardzo istotna. E, I nie można było zacząć tego listu e, począwszy od tych słów wzywam Was, bracia, e, abyście i tak dalej. Jednak te poprzednie wiersze, po, poprzednie wywody odnośnie tego e, jaki jest nasz stan, jako ludzi, potem, że ta wiara jest naśladowaniem wiary Abrahama, no i tak dalej, to wszystko, co rozważaliśmy w sprawie zakonu, wybrania Żydów, to wszystko ma znaczenie, żeby zrozumieć nasze miejsce w tym akurat czasie, kim jesteśmy w sercu Boga. I teraz mamy to wezwanie Tak jak rzeczywiście jest, skoro Bóg jest wszystkim i dla Niego jest wszystko, no to czy może być inaczej niż tylko tak, żeby to życie nasze całkowicie Jemu poświęcić? Ale musimy przyznać każdy z osobna, że nieraz długo do tego dochodzimy, że w naszym życiu jest jakiś może urywek, skrawek tego Bożego życia? może tak to słabo promieniuje na wszystkie e, mm, aspekty naszego życia e, jest to taki powolny, stopniowy wzrost I tutaj czytamy wzywam, czy też inne tłumaczenia mówią proszę e, prosi o to ale kogo? bracia a więc prosi tych, którzy są nawróceni którzy już uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nich. Bo byłoby głupotą wzywać ludzi nienawróconych do tego, żeby oddawali siebie swoje życie dla Boga. Bo to by było bezsensowne. Po drugie, Bogu nic z takiej ofiary. Ofiary mogły być tylko czyste. A więc wezwanie do tego, czy prośba o to, żeby oddać siebie, skierowana jest do ludzi nawróconych przez Miłosierdzie Boże. To znaczy, że Bóg w swojej łasce oszczędził nas, żeby mieć nas dla siebie. Tak samo, jak i w przeszłości oszczędził pierworodnych w Izraelu, mam na myśli tę sytuację w Egipcie, po to, żeby potem oni byli poświęceni dla Niego. I dalej czytamy. Abyście składali ciała swoje. Wiemy, że człowiek składa się z trzech elementów. To akurat jest ten trzeci, podkreślony, składać ciała, czyli to, co mamy do dyspozycji, nasze zmysły, nasze możliwości. Wiemy, że kiedy nie kochaliśmy Pana, mówiliśmy ustami rzeczy grzeszne, czy też chodziliśmy w rzeczy do miejsca, które, w których dzieje się coś, co się Bogu A nie podoba. Robiliśmy naszymi rękami wiele rzeczy, które, których należałoby się wstydzić. I teraz jest to wezwanie, żeby składać te ciała w ofierze. Oczywiście Bóg wie, że te ciała są ograniczone, że w tych ciałach ciągle jeszcze mamy możliwość upaść. Te ciała są mdłe, jak sam Pan powiedział, w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział. To są te ciała, które ulegają ciągle pokusom. Myślę, że to tak jest, że przed nawróceniem całe nasze życie to był grzech. Teraz to też jest grzech, ale też jest życie dla Pana. Natomiast tam, jak już będziemy razem z Nim w chwale, Bo będzie już tylko życie na jego chwalo. A więc te słabe mgła ciała mamy oddawać Panu. I jako, może jeszcze do tego dojdę, jako ofiarę. Rzeczywiście to, co składano w ofierze, tego nie można było wykorzystać. Zamiast zwierzę na przykład sprzedać i mieć pieniądze, to trzeba było je zabić. Takie wrażenie straty, że to zostało jakby zmarnowane. Tak patrząc tylko logicznie, czy tylko po ludzku, to rzeczywiście te setki zwierząt czy tysiące let, były zmarnowane. Nawet często zjedzone, po prostu spalone a jednak Bóg tego właśnie oczekiwał. Czy tak jak mąka na przykład była składana w ofierze, więc znowu ona była spalona. Nie zjedzona tego. Była poświęcona dla Boga. I myślę, że to też daje nam jakieś wyobrażenie, że ofiara to jest coś, co można by było zupełnie inaczej wykorzystać. Ale jednak Bóg chce, żeby tak. I tak jest z naszym życiem. Myślę, że każdy z nas mógłby to życie zupełnie inaczej przeżyć, gdyby nie Chrystus. Każdy z nas mógłby mieć inną drogę, inny cel w życiu, inaczej zupełnie wykorzystać czas, gdyby Chrystus nie przodnosił na życia. I to jest to samo, co, co mówi też i. Sam Pan chciałem tu z Ewangelii Marka przeczytać Jeśli kto chce pójść za mną to jest 8 rozdział Marka 34 Jeśli kto chce pójść za mną niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie bo kto by chciał duszę swoją zachować utracił. a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii zachowa ją czyli o to właśnie chodzi złożyć w ofierze, to tak jakby utracić swoją duszę. Czyli zrezygnować z własnych planów, zamiarów, ambicji, e, możliwości, jakie daje to życie. Wiele ludzi wykorzystuje, e, czy życie wypełnione jest wykorzystywaniem możliwości, które daje życie. E, a składanie siebie w ofierze Bogu wydaje się iść przeciwnie. w odwrotnym kierunku. Nie żyję po to, żeby wykorzystać wszystkich możliwości, jakie daje życie, ale żyję po to, żeby żyć dla Boga. Tego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To pisze apostoł Paweł w wersecie, który dla mnie osobiście od momentu nawrócenia był takim, takim właściwie hasłem czy modtem mego życia. Galacja 2,20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Albo ktoś jak na inne miejsce mówi: Dla mnie życiem jest Chrystus. Czyli życie równa się Chrystus. Życie wypełnione całkowicie Chrystusem. Tak jakby człowiek był tylko takim naczyniem na to, żeby całkowicie po brzegi wypełnić się Chrystusem. I to jest właśnie to złożenie w ofierze. Widzimy tutaj, że Bóg wzywa nas od apostoła Pawła do tego, abyśmy i to nie y, robi tego przez y, nakaz, ale przez miłosierdzie Boże. I też możemy wiedzieć, że miłosierdzie Boże jest tutaj wielkie, dlatego że, tak też już tutaj było wspomniane, że wydał samego siebie za mnie, to znaczy, że okazał miłość. I teraz my Który, którzy mamy składać te ciała w, nasz, w ofierze, to nie znaczy, że e, nie mamy do tego podstawy, bo e, my już jesteśmy, za nas jest zapłacone. I to, że e, mielibyśmy złożyć ofiarę z, z naszego życia, to e, jesteśmy po prostu winni to zrobić e, Bogu, żeśmy powinni. Dlatego, że On za nas zapłacił, On nas wykupił Wchodzimy do nieba, jesteśmy niebieńskimi wierzącymi I tym samym Bogu należy się ta nasza ofiara Kiedy Izraelita miał złożyć ofiarę całopalną To przyprowadzał ją do wyjścia do namiotu zgromadzenia Czy do świątyni, kładał na nią rękę, ręce I zażynał ją I później oczywiście procedura całego składania ofiary. Ale e, tak też i e, można porównać nasze życie do tej ofiary całopalnej. Tak na przykład jak e, Samuel został przyprowadzony do namiotu e, zgromadzenia w Sylo. E, Anna, jego matka go przyprowadziła i został tam w Sylo i służył przed Panem. I widzimy, że ten młody Samuel był mężem, który chodził z Bogiem, modlił się, ale też i Bóg mu się objawił, w Sylo i został prorokiem. Można powiedzieć, że takim jednym z pierwszych proroków, którzy Słowo Boże mu się objawiło i on był tym, który wyprowadził Izraela i uwolnił ich od Filistynów. Ten młody Samuel dorastał przed obliczem Pana w świątyni też i nasze życie kiedy byśmy tak złożyli samych siebie w taki sposób jak Samuel był właśnie przyprowadzony przed oblicze Pana to ten człowiek wzrastał dla Boga i z Bogiem a my przecież dalej pracujemy żyjemy Ale wielokrotnie widzimy, że ta ofiara, którą chcemy złożyć z naszego życia, czasu, możliwości, zdolności i tak dalej, to zastanawiamy się, co z tego mieć będziemy, ale Bogu niech będą dzięki, że zapłata za to jest bardzo wielka. I nie myślmy, że będziemy mieć zapłacone bo jeżeli Pan Jezus mówił do faryzeuszy, czy do uczniów mówił o faryzeuszach, że oni odbierają zapłatę swoją to właśnie za to, że ludzie im się kłaniali, ludzie im płacili, ludzie może powiedzieć część im oddawali także, ale my którzy chcemy pracować dla Pana i być tą żywą ofiarą Bożą, to nie powinniśmy oczekiwać zapłaty. Eee! <kliwna> <kliwna> 12.1 pada słowo bracia. W języku polskim bracia jest rodzaju męskiego i bardzo często za tym idzie skojarzenie, że dotyczy to tylko mężczyzn wierzących w Chrystusa, a nie dotyczy sióstr wierzących w Chrystusa. Myślę, że warto, żebyśmy zwrócili uwagę na ten termin i posłużę się tym, co jest w słowniku tajera, to jest taki standardowy słownik języka greckiego, biblijnego. Generalnie tutaj jest słowo oryginalne Adelfos, gdzie słowo Adelfos oznacza oczywiście w pierwszej linii potomków pochodzących z tego samego łona, albo zrodzonych według tego samego porządku, ponieważ Delfos znaczy po prostu łono, łum, brzuch. Czyli po prostu są to osoby, które są zrodzone w ten sam sposób. I mówiąc inaczej, chodzi tutaj, gdy pada słowo bracia, to Adelfos, chodzi o chrześcijan, którzy mają tę samą niebiańską nadzieję. A więc siostry i bracia, jeżeli byśmy już w ten sposób na to patrzyli. Czyli o każdego, który jest narodzony na nowo, chodzi w tym słowie. Wzywam was wtedy ci, którzy jesteście zrodzeni z Boga. I tutaj jest, skoro jesteśmy niebiańskim ludem, to naturalną konsekwencją jest to, że różnimy się od tych, którzy nie są niebiańskim ludem. I drugi werset Mówi nie upodabniajcie się do tego świata. My jesteśmy ambasadorami na tej ziemi, ambasadorami Chrystusa. I to jest trochę podobne do tych stosunków, które są między państwami. Że na przykład w jakimś kraju jest ambasador Polski. Wiadomo, że ten ambasador Polski nie jest tam po to, żeby się podlizywać tamtemu krajowi, tylko po to, aby dbać o interesy Polski w tamtym kraju i dbać o interesy Polaków znajdujących się w tamtym kraju i reprezentować Polskę w tamtym kraju. Podobnie jak u nas jest ambasador Chorwacji, czy ambasador Czech, czy ambasador Chin. Oni dbają o interesy Chin, Czech lub Chorwacji. I byłoby dziwne, gdyby teraz chiński ambasador Zaczął się upodabniać do interesów polskich, nagle by się zaczął wtrącać, czy on jest za łóżmy, z zapisem, czy za PO, czy jest za tym, żebyśmy kupili takie śmigłowce albo takie i tak dalej. Tak samo w drugą stronę Polak, jeśli by na przykład w Ameryce Południowej zaczął się wtrącać w interesy tamtego kraju, natychmiast byłby stamtąd wykurzony, byłby osobą Po prostu niepożądaną i Piotr o tym mówi, że my mamy cierpieć jako ci, którzy wzywamy imienia Pana z czystego serca. Mamy cierpieć jako chrześcijanie, a nie jako ci, którzy wtrącają się w nie swoje sprawy albo naruszają jakoś porządek tego świata. Nie mamy cierpieć jako przestępcy, tylko jeżeli dbają o interesy. Po prostu w Kościoła w jakiś sposób się to nie podoba temu światu. A nie podoba się, bo Paweł mówi, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowania znosić będzie. Jeszcze ofiary żywej, świętej i miłej Bogu. To przypomniałam się, czy to zdarzenie z księgi Daniela odnośnie przyjaciół Daniela. Trzeci rozdział. Chodziło o to, że oni nie chcieli oddać pokonu temu posągowi, zostali wrzuceni do płonącego pieca. I kiedy okazało się, że nie spalili się, to Nabukarnezar powiedział: To jest właśnie trzeci rozdział, 28 wiersz. Nabokadnezar odezwał się i rzekł błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha Meszacha Jabelnego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Więc tutaj oni byli yy, gotowi swoje ciało oddać na spalenie i to Nabucadnezar tutaj potwierdził, ofiarowali swoje ciało. My w życiu mamy rzadko tego rodzaju wybór, ale są chrześcijanie, którzy są pod tego rodzaju pręgierzem albo się opowiedzieć za Chrystusem i ponieść jakieś konsekwencje czy śmierć albo zawrzeć się Go i można powiedzieć dalej normalnie żyć. My jednak tutaj mamy ofiarę żywą, czyli nasze codzienne, praktyczne życie może być właśnie tego rodzaju ofiarą. To znaczy, kiedy robimy coś z myślą o Panu, do Niego to robię, dla Niego czegoś też nie robię, a więc od czegoś się mogę wstrzymywać. To może nieraz tylko Bóg zauważa, ale jest to ofiara dla Niego. Dalej jest to ofiara święta. To znaczy, jeśli dajemy komuś prezent, to oczywiste jest, że nie może być to coś brudnego. Ktoś daje komuś, nie wiem, Kwiaty to muszą być ładne, a nie zwięgnięte. Jeśli ktoś daje komuś nie wiem, wazon, to nie może być pęknięty czy, czy brudny, musi być ładny. Komu też nie dajemy nie wiem, odpieczętowanej bombonierki, to musi być ładna i nowa, zapakowana. To jest oczywiste, ale też kiedy chcemy coś dać Bogu, a możemy coś dać i więcej On czeka na to, żebyśmy Mu coś dali, to też ten prezent musi być jakiś e, może jeszcze i to bym powiedział, że to żywe to nie znaczy z przymusu, ale chętnie bo tę owieczkę można ciągnąć na łańcuchu na, żeby ją złożyć w ofierze ona wcale nie musi chcieć tam iść ale chrześcijanin to jest człowiek który chce dla Pana coś zrobić nie jest do tego przymuszony Jeśli jest to ofiara święta, to znaczy, że też nasze życie winno charakteryzować się osądzaniem własnych grzechów, bo jeśli ktoś by chciał jakby te dwie linie równocześnie, równolegle obok siebie rysować, czyli dla Boga i dla swego ciała, to niestety to nie uda się. List do mówi takie słowo. Pierwszy list do czwarty rozdział. Trzeci wiersz. Taka jest wola Boża uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swoje ciało w czystości i w poszanowaniu. Dalej też hmm, siódmy wiersz, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Więc dla Boga bardzo ważną rzeczą jest to, żeby ta ofiara była święta. Nie można dać Bogu tego, co brudno. Miłe Bogu. A więc to, co się Bogu podoba. Takich wyrażeń jest wiele w tym samencie. Może z listu do Hebrajczyków. mi się teraz przypomina. jest do Hebrajczyków, 13 rozdział szesnasty wiersz. Nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Więc mamy jakiś konkretny przykład tego, co Bogu się podoba. A więc to nasze życie ma podobać się Bogu i wtedy możemy mówić, że prowadzimy w duchowy sposób służymy naszemu Bogu. Ta duchowa służba taka ma być. Czyli nasze życie nie tyle kręci się wokół nas samych, a tak naprawdę powinno kręcić się wokół Boga. I właściwie wszystko, co robimy, powinno być naznaczone tym, że robimy to dla Niego. I to już... Zaczęliśmy ten drugi wiersz i tak myślę o tym, jeśli tutaj mówi apostoł, a nie upodabniajcie się do tego świata, to myślę, że rzeczywiście wielu się upodabniało. To znaczy, że sposób myślenia, zachowania, wygląd niczym nie różnił się od ludzi nienawróconych. Mimo tego, że e, ciągle jesteśmy pod wpływem e, też i naszych grzesznych ciał, to jednak e, mamy się odróżniać. I nieraz człowieka wierzącego można rozpoznać rzeczywiście po tym, że zachowa się w jakiś sposób e, inny. E, I akurat ja mam takiego e, bieżącego kolegę w pracy. Tu mam na myśli... Rusłana, który tutaj przychodzi w niedzielę. i jego zachowanie rzeczywiście często robi wrażenie człowiek, który z takim no, szacunkiem zwraca się do innych, zawsze uprzejmy zawsze uśmiechnięty może ja nie jestem tak często uśmiechnięty, niestety u niego zawsze ten, ta radość jest zawsze mamy jakieś dobre słowo do, do, żeby zamienić to się widzi, że On jest inny niż inni. I to, to też w nas, na nas jak najbardziej powinno się odcisnąć. Czyli nie tak jak ten świat. Oczywiście to można przyłożyć do wielu różnych dziedzin naszego życia. Czyli jeśli ludzie niewierzący tak robią, to nie znaczy, że wierzący muszą robić I raczej jest wezwanie, róbcie inaczej niż ci, którzy nie wierzą w Chrystusa. Jest jedno, takie, jest jedno takie miejsce które Pan Jezus mówi do uczniów twarda to, twarda to mowa e, którzy jej słuchać może nie to nie uczniowie tylko że uczniowie tak mówili ci którzy byli niewierzącymi chodzi mi o to w tym miejscu że e, Pan Jezus nie powiedział do nich że zostańcie, zostańcie tylko e, tylko oni poszli a później do uczniów powiedział czy i wy chcecie odejść i tutaj widzimy coś dobrowolnego wtedy Piotr od, e, mówi Panie do kogo pójdziemy i tak dalej widzimy, że faktycznie musi to być dobrowolne nie może to być przymuszone e, nie może to być rzecz, która e, robimy to ze względu na coś ale ze względu na to, że to, to się Bogu tylko i wyłącznie Jemu to się podoba i dlatego e, jeżeli Ktoś by tutaj chodził na zgromadzenie i, I tylko dlatego, że by to się rodzicom podobało Albo że to e, robi ze względu na kogoś z ludzi To taki człowiek e, e, prędzej czy później e, Po prostu mu się znudzi Albo taki człowiek może jeszcze nie jest nawrócony e, Także widzimy i tutaj musi być ta ofiara żywa Musi to wypływać z czystego serca a nie dlatego, żeby zrobić jakiemuś człowiekowi przyjemność radością to musi być tylko i wyłącznie dla Boga i żeby Bóg miał w tym upodobanie, tak samo jak z tą ofiarą że Bóg znajdował w tym upodobanie, jeżeli to było bez skazy, bez zmazy i tak jak i z nami, kiedy przychodzimy i składamy samych siebie w ofierze, to tym samym musi to być przyjęte z upodobaniem to znaczy, że to musi być Yy, szczere i to musi być dobrowolne i to nie ze względu na kogoś ale ze względu na to że wiem że jestem, byłem zgubiony teraz jestem uratowany wiem, że yy, chodziłem yy, w ciemności teraz żyję w światłości i jestem wdzięczny Bogu apostoł Paweł mając tą myśl yy, nie upadadniajcie się tego, tego świata to patrząc na te ofiary człowiek zbawiony nie może służyć nie powinien służyć Bogu brudny ani tak jak właśnie ta świnia, która utarzała się w błocie i przecież ona się niczym nie różni od tych wszystkich innych, które są w tym błocie tym samym chrześcijanin to nie może być ktoś taki kto jest brudny tak ten świat Bóg, Bogu chodzi o nas jako o te ładne owieczki, które są ciągle czyste i one się nigdy w błocie nie obrudzą. Dlatego e, mamy się nieupadawnie do tego świata. E, świat żyje swoim własnym torem i oni się nawet cieszą z tego, że grzeszą, ale nam musi być bardzo źle, że e, jakikolwiek grzech do nas się przyczepi nie możemy się razem z nimi śmiać, razem z nimi chodzić tam, gdzie oni chodzą, ale tak jak właśnie, może powiedzieć, na boku. Musimy być na boku od tego wszystkiego, co świat raduje. Nieraz ktoś tam przychodzi i patrzy i pyta mnie się jak tam po urlopie już, akurat by to były wakacje, tak mi się przypomniało, Tacy ludzie e, żyją właściwie tym światem i tym wszystkim, co na tym świecie jest. I tak właściwie się mówi, e, że e, oni e, do środy żyją tym, co było w niedzielę, a od, a od środy żyją tym, co będzie w niedzielę. I ciągle tylko żyją można rzeczami, które że muszą pracować, że nie mają czasu wolnego, że ciągle tak długo albo ciągle tak mało ciągle po prostu jest taki tylko problem ja pokazuję tylko małą rzecz, która jest myślą tego świata i oni nie mają nic innego jak tylko właśnie myśleć o tych ziemskich rzeczach, ale my mamy Zbawiciela i właściwie my też żeśmy powinni żyć od środy od środy, yy, znaczy się od niedzieli do niedzieli, może więcej to znaczy, że do środy żeśmy powinni myśleć co było w niedzielę co było mówione w niedzielę a od środy zaczynać o tym, co będzie w niedzielę mówione i tym samym po prostu przez cały tydzień możemy żyć z Bogiem Gdy myślimy o świecie, to pamiętając o tym, że Biblia w sposób specyficzny dzieli ludzi na trzy grupy, Żydzi, Poganie i Kościół Boży, no to świat to jest albo Żydzi, albo Poganie. I historycznie rzecz ujmując, widzimy, że chrześcijaństwo przejęło bardzo wiele form Czy to działania, czy funkcjonowania od żydostwa, albo właśnie od pogaństwa. Jest to list do Rzymian. Mamy kościół rzymski, który w zasadzie wyspecjalizował się upodabnianiem do kultów pogańskich i przypisywaniu różnym pogańskim działaniom pozoru chrześcijaństwa. Na przykład na Haiti, jest powiedziane o Haiti, że ono jest w, 100 w 90% katolickie i w 100% wudu. Ale co? Haiti. Wyspa. Haiti? Haiti. Aha. I Wyspa Haiti właśnie ma to do siebie, że tam w zasadzie wszystkie te wierzenia wudu są równocześnie z, przez kościół rzymskokatolicki czy przez to działanie schrystianizowane, ci ludzie nie znają po prostu tego, co Słowo Boże mówi, a myślą, że są chrześcijanami. I to jest właśnie zagrożenie. Jeśli my będziemy z żydostwa brali pewne reguły, czy właśnie z pogaństwa, to też jest właśnie taka, taka pokusa, że na przykład chcę zewangelizować kogoś, może zacznę używać jego sposobu, czy to ubierania się, może sobie zrobię tatuaż w kształcie rybki albo jakiegoś, jakąś fryzurę, która mnie upodobni do tego świata, żeby się wkraść w łaski tego świata. To nie jest ta droga i właśnie apostoł Paweł mówi, nie upodabniajcie się. Nie bądźcie podobni. To w ten sposób nie działa. I jest to powiązane już dalej też z trzecim wersetem, bo to my czasami mamy taką pokusę, że to ja jestem taki cwany i to ode mnie zależy efektywność służby Bogu. Czyli rozumiem o sobie więcej niż należy rozumieć. A to przecież nie o to chodzi. Zawsze służba Boża polega na tym, żeby dać świadectwo prawdzie. I to już Duch Święty się zatroszczy o to, żeby ten, kto jest przez Boga rozpoznany jako ten, który ma otwarte serce, żeby z tego świadectwa skorzystał. Mogę zastosować wszystkie światowe narzędzia i to do niczego nie doprowadzi. To nic nie pomoże. Jeśli to jest bez reguł, które ustalił Bóg, to to będzie zwyczajnie niedziałające. Nie upodabniajcie się do tego świata. I znowu tutaj odnowienie umysłu, czyli przemięcie się przez odnowienie umysłu. Nasz umysł powinien być odnowiony w sensie takim, jest takie brzydkie słowo w świecie, Wyprany mózg. Powinniśmy mieć środkiem pralniczym, jakim jest Biblia, wyprany mózg, odnowiony. Powinny być te wszystkie zasady, które Słowo Boże przedstawia, jako podstawowe, fundamentalne w nas. Natomiast to, co uczy świat, powinno być przez nas zwyczajnie nieprzyjmowane, bo wtedy się upodabniamy. I to na każdym obszarze tak jest. To nie jest tak, że yy, możemy sobie się upodobnić do świata w jednym obszarze, a w drugim nie. Tu chodzi generalnie o to, że pierwsza rzecz, którą świat, yy, czy to Żydzi, czy poganie proponują, to jest wszelkiej rodzaju forma handlu z Bogiem. Czyli ja mogę coś Bogu przynieść. Natomiast to, co pokazuje nam 36 werset, Ten 36, werset 11 mówi, nie, nie, wszystko pochodzi od Boga. Ty nic Bogu nie możesz przynieść. A więc zbawienie jest całkowicie z łaski. Praca dla Boga jest całkowicie z łaski. Z Jego daru, z Jego energii, z Bożego działania w nas. I też znowu, my jesteśmy tu zachęcani, do tego, żeby ofiarować ciała jako ofiarę żywą. Natomiast nie jesteśmy straszeni, czy jakoś na zasadzie no, jesteś teraz dłużnikiem Boga. Nie. Bóg bez wypominania daje wszystko. Jest wielokrotnie to powtórzone, że chętnie daje bez wypominania. Dobroć Boża do upamiętania nas prowadzi. Wszystko to jest szczery, bez ukrytego jakiegoś y, transakcyjnego celu dar od Boga. Dar nie jest darem, jeśli oczekuje czegoś w zamian. Wtedy jest to handel. Bóg darował nam Syna. Bóg darował nam życie wieczne. Nie zahandlował z nami. To nie jest... Y, właśnie to świat mówi, że to jest y, ekonomia zbawienia nawet jest taka teologiczna formuła. Że... I... Słyszałem to i w wydaniu rzymskokatolickim, jak i innym, że istnieje coś takiego jak ekonomia zbawienia. No cóż za bzdura. Nie ma żadnej ekonomii zbawienia. Zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Jest darem Bożym. Jest Jego darem bez wypominania. I można powiedzieć tak, że my generalnie mając nowe życie w sobie, to to życie żyjąc w nas Po prostu siłą rzeczy nie da rady tego zatrzymać. Sto 134 cztery. <śmiech> Roll